Jest sobota, 19 października 2019 roku. Słuchacie właśnie 270 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami spragniony zagłady ludzkości Michał Dżererakowicz. Cześć. Lejesz miód na moje uszy i balsam na moje serce. Cześć. Witam wszystkich słuchaczy. Cała przyjemność po mojej stronie, Michale. I wita się z Wami również osamotniony i otoczony przez kartony pełne książek i komiksów, ocalały Szymon szymaś czyli ja. Witamy również. Tak jak wspomniałem przed tygodniem, Przyszedł czas na dłuższe posiedzenie z Fest Makabrą. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kolejnym filmie prezentowanym właśnie pierwotnie w ramach tego festiwalu. W ramach festiwalu Fest Makabra, a następnie wypuszczonym do szerszej dystrybucji poprzez VOD Kina Świat. Tym razem padło na produkcję francuską. Tydzień temu mówiliśmy o filmie kanadyjskim. Produkcję francuską, której tytuł oryginalny to... Teraz pokaleczę trochę ten język. L'année eh, de voir le monde, czyli The Night It's the World, lub też po polsku Noc pożega świat. Produkcja z 2018 roku. Powiedz mi, Jerry, to o niej słyszałeś w ogóle jakoś wcześniej? Ona mi gdzieś wpadła na radar, bo kojarzę nawet plakaty tego filmu jako taki przykład na nietypowe zombie movie. Ale jakby słyszałem tylko o tym filmie, że właśnie jest jakiś intrygujący, że jest nietypowe podejście, ale wiesz, nie, nie, nie specjalnie lubię tak od razu wchodzić w spoilery i tylko sobie zanotowałem, żeby go gdzieś spróbować namierzyć w którymś momencie, jak, jak wpadnie mi właśnie bliżej na radar, gdzieś się pojawi. Hmm. Ja ci powiem, że chociaż ja dość mocno śledziłem nie? nowości związane z filmami, tak w są sensie jakieś tam newsiki, zapowiedzi, trailerki, to jakoś właśnie Noc Pożera Świat totalnie mi wyleciało z radaru. Jest to film wyreżyserowany przez Dominika Roschera. Jest to też adaptacja powieści Pita Agarmena. No, scenariusz stworzył reżyser wraz tam z dwoma innymi panami i gdy teraz zobaczyłem, że, właśnie znaczy teraz, no, gdy w trakcie poprzedniej fest Makabry zobaczyłem, że będzie wyświetlany, zrobiłem mini research i ja chyba naprawdę wcześniej o nim nie słyszałem. Zwłaszcza, że no właśnie to jest kino francuskie i zaskładałem, że pewnie bym jakkolwiek to wtedy odnotował w głowie, ale poczułem się zaintrygowany. Właśnie przez wzgląd, że to jest podejście europejskie, taka nietypowo amerykańskie. Jeżeli chodzi o fabułę, drodzy widzowie, to po prostu mężczyzna zasypia w trakcie imprezy, nad ranem budzi się osamotniony i odkrywa, że Paryż opanowały zombie i będzie musiał się odnaleźć w tej sytuacji. Punkt wyjścia no, dość tradycyjny, raczej nie ma tutaj niczego nietypowego, ciekawego, ale właśnie wspomniałeś, Jerry, że to ma być nietypowy film o zombie, to powiedz mi, co jest w nim takiego nietypowego? Czy, czy w ogóle jest coś takiego? No i taki nie. Mówię i taki nie, dlatego że faktycznie jak się spojrzy na ten konkretny tytuł i na to, co w ostatnich, nie wiem, nawet 10 latach obserwujemy, jeżeli chodzi o wysyp zombie, no bo umówmy się, że takich produkcji na fali The Walking Dead to powstawało tony i wariacji na temat zombie mamy mnóstwo. To, co tutaj odstaje, czy jest jakby no nie wyjątkiem, ale właśnie jakimś tam mimo wszystko elementem unikatowym, to to, że mamy do czynienia z historią bardziej w stylu klasycznego jestem legendą, niż właśnie takiego zombie mówi, które kojarzymy obecnie, czyli albo mamy zarazę i walkę z zarazą, albo mamy to podejście znane od The Walking Dead, czyli ludzie kontra ludzie w, w zasadzie postapokaliptycznym świecie, gdzie zombie to jest jakieś tam tło. Tutaj przywołuję mm -hmm. jestem legendą, dlatego że ten film koncentruje się właśnie na przetrwaniu. Na tym jednym naszym osamotnionym bohaterze, który co ciekawe i właśnie co jest jakby dosyć nietypowe tak naprawdę decyduje się na, na życie w tym punkcie gdzie go ta cała apokalipsa zastała i jakby nie do końca próbuje być taką stroną bardzo aktywną, jak to właśnie przeciętnie, przeciętna postać w zombie movies, albo w różnego rodzaju innych dziełach z zombie funkcjonuje, czyli, że nie wiem, że od razu próbuje albo aktywnie jakoś próbować walczyć o przetrwanie, w tym sensie, że jest do tego zmuszona, nie wiem, się przemieszcza, walczy, mamy jakąś akcję, czy cokolwiek innego, albo właśnie, nie wiem, prowadzi jakieś śledztwo, żeby... Rozwikłać zagadkę zombie, czy co? No, wiemy, z czym to się je, tak naprawdę każdy fan tego rodzaju produkcji to widział. No a tutaj jesteśmy skoncentrowani na tej jednej postaci bardzo mocno, i tak naprawdę no, akcja y, od początku do końca y, jest prowadzona tak, że my pozostajemy z tym bohaterem, który y, robi swoje miejsce na ziemi opanowanej przez mhm. zombie. No jest to coś nietypowego, tak. mimo wszystko wydaje mi się, jak na kino tego rodzaju. Mm -hmm. Ten właśnie główny bohater sam, w niego wciela się Anders Danielsen Lie. To jest Norwek, którego w sumie widzowie mogą kojarzyć, bo on się wcielił w Breivika w filmie Greengrasa 22 lipca. Ja omawiałem dla was ten drugi film o masakrze na utoi tego właśnie Greengrass'owego jeszcze cały czas nie widziałem, ale mam go oczywiście w planach do nadrobienia i właśnie ten aktor jest w miarę popularny w Skandynawii no i jak się okazuje także i we Francji sobie działa. Tutaj właśnie nie wiem, jak oceniasz jego grę aktorską? Podobało Ci się to, co właśnie nam zaprezentował? To dla mnie jest w porządku. No, wiesz, to jest film, który się trzyma tak naprawdę na, na jego roli, na jego kreacji mhm. i on gra trochę apatycznego, to może nie jest najlepsze sformułowanie, ale takiego spokojnego człowieka, spokojnego człowieka, który wybucha tylko w paru momentach ale ta jego kreacja była dla mnie wiarygodna. Ja, ja go kupiłem jako właśnie te, tę postać, taką, taką troszeczkę wycofaną i próbującą ułożyć sobie to życie w taki no, bardzo specyficzny sposób w całym tym szaleństwie, które go otacza. Także no, dla mnie to było ok. Hmm. No więc właśnie, film skupiony na jednym aktorze w świecie po Apokalipsie. Produkcja bardzo spokojna, akcentująca właśnie sam ten proces no, funkcjonowania po Apokalipsie. Powiedziałeś, że on buduje to swoje własne miejsce na Ziemi, tak? Stara się stworzyć sobie, znaczy. Nie wiem, no, bezpieczną przystań to może złe określenie, ale to swoje gniazdko może o tam, gdzie po prostu został rzucony przez los. Bo co istotne, nasz bohater, raczej znaczy istotne, że nie odgrywa jakiejś ogromnej roli, ale nasz bohater nie znajduje się w swoim domu. On przebywał u swojej byłej dziewczyny, bodajże, czy coś takiego, i tam właśnie utknął, w jednej z kamienic, w jednym z budynków. No i radzi sobie nie najgorzej tak naprawdę. Ten film jest niemalże pozbawiony akcji, bo tutaj przez, ja wiem, z godzinę po prostu obserwujemy, jak bohater sobie radzi, jak pozyskuje pożywienie, jak, nie wiem, no jakoś tam stara się penetrować ten budynek, jak spędza wolny czas, czym się zajmuje, jak go sobie umila, no i też obserwujemy tę postępującą samotność, w ogóle przez pierwsze nie wiem, pół godziny, 40 minut mamy prawie samą ciszę nie? potem jakieś okazjonalne krzyki śpiew, w końcu rozmowa z zombie jako właśnie próba przełamania tej ciszy, próba złapania kota by mieć jakiegokolwiek towarzysza no i potem jeszcze kilka zwrotów akcji pojawia się kwestia na przykład potencjalnego zarażenia tak? to całe ryzyko, panika z tym związana to oczyszczanie właśnie budynku. No i czy to się zaciekawiło, czy może trochę się jednak nudziłeś? Co za skakujące w kontekście tego, o czym powiedziałeś, moim zdaniem tu raczej nie można narzekać na nudę. To jest spokojny film, tak jak mówisz, on jest pozbawiony akcji i to, to jest właśnie dosyć unikatowe podejście do w ogóle do postapokalipsy w tym kontekście, że my tutaj śledzimy naszego bohatera przy bardzo prozaicznych czynnościach. Tak naprawdę to, to się ogląda trochę jak taki quasi dokument kiedy on hmm. tak naprawdę tutaj na naszych oczach rozwiązuje wszystkie absolutnie przyziemne problemy funkcjonowania w tego rodzaju świecie, począwszy, nie wiem, od łapania wody też, nie wiem, kąpieli, jakby walki o pożywienie itd. itd. I pomimo tego, że tutaj właśnie nie ma w zasadzie akcji, mamy jakieś krótkie, tylko takie sekwencje dynamizujące całość, to mi się to oglądało naprawdę zadziwiająco dobrze. Przy czym ja od któregoś momentu zacząłem się zastanawiać do czego ma nas to doprowadzić. Bo no, umówmy się, że jestem legendą na przykład, które też teoretycznie było takim filmem skupionym na, na jednej postaci właśnie w tym apokaliptycznym świecie. Ono jest tak tego rodzaju dziełem, które jakby też przez swoją konstrukcję i to wszystko, co tam się dzieje w kontekście jakby badań też nad apokalipsą czy tym, tym źródłem tego całego syfu naokoło mhm. ma nas doprowadzić do dosyć szokującego i zaskakującego finału i takiego przewrotnego. Tutaj od któregoś momentu się zacząłem zastanawiać, wiesz, co my tutaj możemy dostać tak naprawdę, no, no. żeby, żeby ta, ta historia była w satysfakcjonujący sposób spuentowana, no bo całe to sportretowanie funkcjonowania w tym post-apokaliptycznym świecie było dla mnie bardzo fajne, no ale, ale puenta, nie? Co my tutaj możemy dostać? No i no i nie wiem, czy dla Ciebie w ogóle właśnie z jednej strony ta cała, to całe długie podprowadzenie, czy Ciebie to nie znudziło? Z drugiej strony właśnie, czy ten finał Cię usatysfakcjonował? Znaczy do finału ja bym przeszedł jednak jeszcze za momencik, bo on tutaj też mocno zmienił moją ocenę. Ja Ci powiem, że Trochę się nudziłem jednak, to znaczy, właśnie podobało mi się, znaczy główny aktor tutaj się sprawdził, tak dawał radę. Podobało mi się też to, jak ukazano same zombiaki, bo to też jest coś już tak ogranego, że często nie wywołuje żadnych emocji. A w tym filmie nasze żywe trupy mają trochę inny make-up niż zazwyczaj, bo zamiast takiego typowego rozkładu tych jelit na wierzchu, jakiegoś takiego smrodu, który powinniśmy czuć na sam widok, Truposzy raczej postawiono na pustkę w oczach, na to, że to są właśnie nie rozkładające się ciała, a no bezmózgie stworzenia. W ludzkich ciałach, tak. Mamy te zwierzęce odruchy, takie strzykanie mięśni, gdy nagle taka grupa zaczyna się poruszać, gdzieś tam przemieszczać, no to wiadomo, tam to powietrze w mięśniach strzyka. Te oczy, te, te szczęki, które tam gdzieś coś chwytają bezmyślnie, to mi się strasznie podobało, bo to było no, coś właśnie nietypowego, tak. Znaczy, w sensie okej, okay, no, pewnie się pojawiało w innych filmach, ale tutaj do samego końca to było jakieś takie właśnie naturalne, sensowne, logiczne, wiarygodne, poważne, nie szczególnie przerażające, tak? bo to może nie działa jako element horroru mocno, ale jako element samego, a po już doskonale to na mnie podziałało i też ta samotność bohatera mi się udzielała, tylko że no to życie w świecie bez ludzi, życie w obrębie jednego budynku jest nudne zwyczajnie i ja też trochę tę nudę odczułem Mamy te wszystkie mikroscenki, tak jak powiedziałem, nie wiem, pojawia się kot, tak? Mamy właśnie tę samotność, która nagle tam eskaluje. To wszystko jest całkiem sympatyczne. Twórcy nie idą tutaj w takie rzeczy kiczowate przez prawie cały ten seans. Bo na przykład nie wiem, czy kojarzysz jedna z takich pierwszych scen w tym budynku. Pod mieszkaniem, w którym przebywał nasz bohater, facet popełnia samobójstwo, zabija żonę i siebie no i ta żona jest przywiązana do fotela. Ja byłem przekonany, że to będzie, wiesz, że to jest taka strzelba czachowa i że ta żona po prostu w którymś momencie wstanie i zaatakuje bohatera. A tu się okazało, że nie, że jednak czegoś takiego nie dostaliśmy i pomyślałem sobie, wow, twórcy nie idą właśnie w takie szokowanie, w takie straszenie, tylko pokazują te realia i mi się to w miarę podobało, tylko że problem polega na tym, że mamy rok 2019 i jak jesteśmy fanami horroru, to widzieliśmy dziesiątki filmów o zombie. To dziesiątki w znaczeniu bliżej setki niż nie, nie wiem, trzydziestki. I dlatego y, ja to wszystko już gdzieś widziałem w wielu innych miejscach. Może nie tak fajnie, poważnie pokazane, ale nadal Noc pożega świat niczym mnie nie zaskoczył jako film. Y, w dodatku w którymś momencie zaczyna się cokolwiek dziać i to dosyć późno w tym filmie. Coś się dzieje i po 10 minutach od tego momentu film anuluje nam te 10 minut i pokazuje, że to się wcale nie wydarzyło, że to tam, no już, no już nieważne co się zadziało, tak? ale że tego nie było. I potem mamy finał, w którym ja poczułem zażenowanie, szczerze mówiąc, bo wcześniej, nawet mimo tej nudy, czułem się mocno zaangażowany w tę opowieść, a w finale nasz bohater nagle zaczął zachowywać się jak skończony kretyn w mojej ocenie. Takie, no masa takich dziwnych zachowań się pojawiła. Nie wiem, przestaje zamykać za sobą okna, drzwi. W momencie, gdy wie, że gdzieś zaraz wydarzy się coś strasznego, to on biegnie w kierunku źródła tego zagrożenia, rozpala ogień w zamkniętym pomieszczeniu itd. Tak tak on się stał nagle antytezą samego siebie. On był tym człowiekiem, który w krytycznej sytuacji po prostu no na tyle, na ile mógł, to sobie radził. Starał się działać rozsądnie, a tutaj nagle zaczyna szaleć i to właśnie, można by to może wytłumaczyć obłędem bohatera, ale film moim zdaniem tego nie robi. Film po prostu nagle pozwala bohaterowi robić głupie rzeczy I ja ci powiem, że cała moja empatia wyparowała, zacząłem odczuwać zwyczajnie irytację i dosłownie pomyślałem sobie w tym ostatnim akcie, dobra, niech już go coś ukryzie i niech się ten film skończy, bo co to ma w ogóle być? Do tego jeszcze tutaj pojawia się pewna inna postać, która też robi coś tak kretyńsko głupiego, że no naprawdę ta cała fajna atmosfera tej takiej wiarygodnej apokalipsy dla mnie zniknęła nagle i doszliśmy do ostatniej sceny w ten sposób, która jest totalnie nijaka w moim odczuciu. Nie wzbudziła we mnie żadnych emocji, a ja dosłownie na ostatniej scenie wzruszyłem ramionami, a potem pojawiły się napisy końcowe. No, ja nie bez przyczyny Cię pytałem o tę ostatnią scenę i o puentę całej tej opowieści, bo ja się muszę przyznać, że cofnąłem ostatnie dwie minuty, bo byłem święcie przekonany, że coś mi uciekło, nie? że po prostu nie wiem, że coś przy tych ostatnich ujęciach powinienem zobaczyć, czego nie zobaczyłem albo cokolwiek takiego. No bo to zakończenie jest tak jak mówisz nijakie I, no i niestety ale pozostawia widza raczej w poczuciu rozstarowania, niesatysfakcji i, i to jest spory problem tego filmu, bo ja tę końcówkę jakoś tam kupiłem. Tak jak mówisz, to jest jakby problematyczne. Ja bym powiedział, że ostatnie 10 minut jest dla mnie takie problematyczne, bo to, że tam po godzinie, nie wiem, coś się dzieje, pojawia się nam jakaś tam postać, wszystko to jest później anulowane tam i tak dalej, i tak dalej. I nawet sam początek tych głupich zachowań naszego bohatera, to ja właśnie to wszystko położyłem na karp tego, że on, to jednak jest budowane jako, jako coś, co go jakby wytrąciło z tego takiego marazmu, który śledziliśmy przez te ileś tam dni, miesięcy może z jego perspektywy. Tak, ale nadal, Jerry, chodzi mi o to jeszcze, bo ja bym to był w stanie kupić, gdyby to tak było, ale nie gryzieć się to z faktem, że on jednak coś planuje w tym finale, że on jak gdyby z jednej strony coś planuje, a z drugiej strony nagle robi masę a głupich tak, rzeczy. nie, nie. Bo... To, to, wiesz co, to jest właśnie, dlatego mówię, że jakby ten początek, który jakby jest tym katalizatorem tego całego finału, jest dla mnie ok. Dla mnie problematyczne jest te ostatnie 10 minut, kiedy wszystko się rozpoczyna od tej w ogóle akcji w Windzie, która jest moim zdaniem bez sensu zupełnie z perspektywy też świata przedstawionego, nie? No, bo, z każdej perspektywy. Bo, bo, bo po prostu tutaj, no, jednak mamy zbudowane i zaprezentowane to, jak ten świat funkcjonuje i jakby. Y Mamy dwie sceny, które moim zdaniem są idiotyczne z punktu widzenia tego świata przedstawionego i też powodują, że mamy do czynienia właśnie z jakimś takim kompletnie nieracjonalnym zachowaniem bohatera, ale nie na zasadzie jakby takiego szaleństwa, tylko ogłupienia go, bo to, pierwsza kwestia to jest mhm. to, o ten ogień w pomieszczeniu, który doprowadza do, do jakiejś tam problematycznej sytuacji. No ale mnie dużo bardziej wkurzyła ta scena w windzie, no bo, bo to jest idiotyczne. To, to po prostu to, co się tam jakby wydarzyło w trakcie tej sceny w Windzie, to ja tego nie kupuję, nie? bo to tak naprawdę... I same zombie się inaczej zachowują. Tak, nie? Nagle tak, po dokładnie. prostu to, co nam pokazywano przez calutki film, staje się nieaktualne. Tak, no dlatego ja mówię, że to po prostu działa wbrew temu, co żeśmy zobaczyli i to jest wkurzające maksymalnie. Później jakby ta, ta sama końcówka, ona jest dosyć irytująca z tej perspektywy właśnie, że on tam popełnia jakieś tam błędy, ale to ja już to położyłem na kap właśnie tych dwóch błędów głupich, no i naprawdę takich głupich, idiotycznych zachowań, które stały się katalizatorem całego tego problemu w końcówce. Natomiast właśnie no, dla mnie największy problem tego filmu polega na tym, że mimo tego, że właśnie mi się całkiem przyjemnie śledziło tę postać i, i ja naprawdę kupiłem tę postać i to, jak ona sobie tam funkcjonowała, to ja w którymś momencie stwierdziłem, że ja nie widzę satysfakcjon możliwości satysfakcjonującego zakończenia. No bo, no bo ja nie wiem, jakby można było w dobry sposób zakończyć tę opowieść. No i niestety okazało się, że twórcy też nie mieli pomysłu, jak to zakończyć w satysfakcjonujący sposób. No i w związku z tym, nie wiem, ja mam naprawdę takie znowu ambiwalentne odczucia co do tego filmu, bo to faktycznie jest coś innego. No bo ja sobie nie przypominam w ostatnich latach tego rodzaju produkcji, która by tak bardzo tonowała atmosferę właśnie, żeby film był pozbawiony w zasadzie, nie wiem, sekwencji akcji jakichś sekwencji dynamicznych i tak tylko po prostu z drugiej strony można by złośliwie powiedzieć, że wyszła taka trochę artystyczna czy artystowska popierdółka, bo nagle się okazuje, że w zasadzie poza tym pomysłem wyjściowym to niewiele więcej tutaj dostajemy no i to ogłupienie bohatera, o którym mówimy w końcówce, tylko potęguje to wrażenie, nie? No bo... No bo tu nie ma jakichś specjalnie racjonalnych, moim zdaniem, wyjaśnień i jakiegoś punktu obrony tego, tego finału, nie? Także... No nie wiem, jeżeli ktoś jest fanem filmów o zombie, myślę, że spokojnie ten tytuł wręcz powinien wziąć na radar, bo, bo mimo wszystko to mówię, to dostajemy coś nowego, natomiast jeżeli ktoś specjalnie za zombie nie przepada, temat mu się przejadł, to, to też z drugiej strony moim zdaniem spokojnie może ten tytuł ominąć, bo ja oczekiwałem mimo wszystko trochę, trochę więcej, a to jest po prostu dość nietypowy zombie mówi, Natomiast nie wiem, czy, czy kogoś poza fanami tego rodzaju kina on będzie w stanie zaintrygować i, i dać coś nowego. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest film wyłącznie dla fanów właśnie zombiaków w kinie i to takich fanów, którzy lubią no, nietypowe podejście, a nie po prostu kolejne tysiące zombiaków gdzieś tam wybijających grupy ludzi. I ja nie żałuję seansu, może w ten sposób, ale też naprawdę nie jestem w stanie tego filmu szczególnie nikomu polecić, poza właśnie ludziom, którzy chcą zobaczyć to trochę inne podejście, bo ten seans może wynudzić, to jest jedna rzecz i pewnie większość widzów wynudzi. Yy, chociaż robi to też częściowo świadomie, no bo ma pokazać to, bo to, to, to, to, to wynika trochę z tego, co, jaki jest świat przedstawiony. Nie? No i ja to rozumiem, tak? I nawet do pewnego stopnia ja to doceniam, że z jednej strony poczułem to zmęczenie, a z drugiej strony jednak siedziałem i śledziłem cały czas tę akcję, no ale ta końcówka znowu, no nie wiadomo do kogo tra ma trafić tak? Czy no, nie podoba mi się totalnie ta końcówka tak? nie przekreśla całego filmu yy, dlatego to nie jest tak, że ja go odrazam też wszystkim to nie jest tragiczny film całościowo, ale końcówkę ja bym wyciął co no, no to, to prawda, to prawda Dobrze, Jerry, to jeżeli nie masz nic do dodania, a masz, masz, nie mam, masz, nie mam, nie masz. Nie mam. To ja tylko spróbowałbym przejść na dosłownie, nie wiem, 10 minut do strefy spoilerowej, ok? Okej, okay, spoko. No to w takim razie, tym, którzy filmu nie widzieli, a chcieliby go obejrzeć, póki co dziękujemy, a całą jeszcze zapraszamy na krótkie spoilerki. Witamy po przerwie. Cześć, Michale. Czołem. Słuchaj, chciałem y, tym razem wyjątkowo zrobić strefę spoilerową, bo powiedziałeś, że nie widzisz opcji sensownego zamknięcia. Ja ci powiem, że ja też się zastanawiałem nad tym, w którym kierunku pójdziemy. Y, przez większość filmu zastanawiałem się, czy y, w tym w tej świecie przedstawionym pojawi się jakaś inna żywa osoba, jakaś inna ocalała osoba, czy może będziemy śledzić tę właśnie y, samotność y, do samego końca, obserwować do samego końca. No i pojawia się ta dodatkowa osoba. Pojawia się jakaś dziewczyna yy, i ja w ogóle nie rozumiem, jakim cudem w świecie po apokalipsie zombie yy, osoba, yy, właśnie ta dziewczyna wiedząc, yy, że jest jeszcze jakiś inny ocalały, gdy się w końcu do niego dostaje, to nie przychodzi do niego w dzień, nie uprzedza go jakoś tam, nie, nie rzuca kamieniami w ten budynek, w którym on mieszka, tylko zakrada się po cichu, gdzieś w środku nocy. To, to, to już dla mnie było takie, wiesz, zaburzenie tego, tej całej wiarygodności, bo ten świat jest naprawdę świetnie skonstruowany a tu nagle się okazuje, że osoba, która do tej pory jakoś przetrwała, czyli musiała mieć łeb na karku, robi coś tak kretyńsko głupiego. Przecież mogła chociaż krzyknąć. Ale wiesz tak? to? Ja ci powiem z czego to wynika. Bo, bo tutaj to jest element, na którym scenarzyści i autor powieści moim zdaniem koncertowo sobie strzelili w kolano. Dlatego, że ty masz hmm. z tym problem. Dlatego, że mamy sekwencję, w której on ogląda zdjęcia na aparacie i widzi że ona go widziała. Gdyby mhm. tej sekwencji nie było, to ja początkowo to kupiłem, że ona tam jakby trochę wlazła jak do siebie i, i on ją postrzelił, bo wiesz, no, też moim zdaniem, w tym świecie to. to byłoby jakby nierealne, żeby oglądać, wiesz, każdy, każdy pokój i właśnie, nie wiem, opukiwać każdy pokój. No ale jak to? Nie, ale, nie, ja, ale nie, ale, ale, przecież... ale, nie, ale w, kontekście, w kontekście tego, że wiesz, że ona sama mówi o tym, że każdy hałas ściąga zombie, nie? Więc ja zakładam, że właśnie jej sposób poruszania się był taki, żeby to było maksymalnie wyciszone, maksymalnie ciche itd., itd., tylko właśnie no, głupie jest to, że ona wiedziała, że on tam funkcjonuje, że, że on żyje mm. i tak naprawdę no, też patrząc na jej drogę życiową, czyli że ona się gdzieś tam poruszała po dachach, no to ta, ta, ta scena, która doprowadza de facto do jej śmierci, jak się okazuje, no to nie ma specjalnie sensu. Nie? No, to nie powinno Droga tak wyglądać. rzecz, bohater też ją widział, bo mamy wcześniej sekwencję, gdy on widzi kogoś w oknie. I widzi, że to nie jest zombie, tak? Które po prostu wystaje, tylko że tam jest właśnie jej ręka po prostu widoczna. No tylko to Więc... ja nie zakładałem, że to jest ona, nie? To tak podejrzewałem, no. że to może być po prostu jakaś inna postać. Ale to, to na pewno jest ona, bo to pokazuje też, skąd było zdjęcie robione. I to pasuje tutaj wszystko fajnie. Ale właśnie już mamy zaburzoną logikę i coś kretyńskiego po prostu. Potem mamy te 10 minut życia z nią, do którego tak naprawdę nie doszło i no, wiesz, dla mnie to było już... To, to mi się nie podoba, no bo ja tak naprawdę, po, wiesz, widzę, że ona umiera, a po chwili widzę, że ona żyje. No i tak sobie myślę, jakim cudem przeżywa, tak? No już jestem wkurzony trochę na film, który do tej pory był niezwykle realistyczny, a potem się okazuje, że ona jednak nie żyła, więc tak naprawdę zmarnowałem 10 minut życia i te wszystkie rozmowy z nią tak naprawdę... Y on nie mógł dojść do tych wniosków w tym momencie, skoro on nawet jeszcze w tym, na tym etapie, nie wiem, nie widział tego, że ona ma ten swój hak i tak dalej. Nie? Więc to wszystko tak naprawdę, nie wiem kiedy to się czasowo wydarzyło. To, że właśnie on sobie wyobrażał to życie z nią, bo potem film nas znowu przenosi do tego, że on po prostu leży nad jej ciałem. I nawet jeszcze jej plecaka nie zauważył. Więc to jest moim zdaniem też w złym miejscu, jeżeli chodzi o narrację, po prostu o strukturę narracji umieszczone. A potem... No bo tak jak mówię, on nie wiem, rozpala ognisko, tak, otwarte, po prostu podpala coś w budynku i jest strasznie zaskoczony potem, że widzi dym na przykład nad sobą. Wypuszcza zombie z windy i prowadzi je za sobą, w ogóle pozwala mu iść za sobą i potem wpuszcza go do drzwi. Nie brał nie, nie się ani nic, przecież ten jak powinien go zagryźć. Natychmiast, przez cały czas było widać, że on chce się na niego rzucić, a teraz nagle nie, on sobie idzie grzecznie jak piesek i potem wchodzi do pokoju i ignoruje go. Potem słyszy, że alarm przywołuje wszystkie zombie, że one zaraz biegną na klatkę i zamiast uciekać na górę, zwłaszcza, że tam już miał wszystko przygotowane do tej ucieczki dalej, no to on sobie stoi na dół, jeszcze zbiega na dół pół piętra czy całe piętro, obserwuje to. Kolejny kretynizm. Potem wbiega na górę. Dzieją się rzeczy jakieś absurdalne. On przechodzi między zombiakami, pomiędzy nimi. One z jakiegoś powodu nagle go nie słyszą, nie czują. Potem ta cała akcja na dachu też jest głupia. A ja sobie pomyślałem, że jeżeli integrować, to w ten sposób, że to morderstwo tak go zaszokowało, że on po prostu właśnie no, no zgłupiał, tak, oszalał, no już stracił kontakt z rzeczywistością, to można było pójść po prostu w taki totalny dramat i na przykład pozwolić mu popełnić samobójstwo w ten czy w inny sposób. I to by mnie satysfakcjonowało, szczerze mówiąc. Gdyby pokazano nam, że no nawet jeżeli tam istnieją inni ludzie, no to co z tego? Że ten świat jest martwy, że życie nie ma sensu, że całe to przetrwanie, cała ta właśnie rozsądna Yy, znaczy w sensie całe to rozsądne postępowanie bohatera, tak? to, ten, ten jego jakiś tam zmysł przetrwania, yy, odrobina właśnie logicznego myślenia, yy, dzielenia tych racji i tak dalej, że to nie ma sensu, że tak naprawdę noc pożarła świat, że tego świata już nie ma. Więc to, to było jedno z dwóch rozwiązań, które ja brałem pod uwagę, w sensie samobójstwo. Drugim i yy, yy, tu się trochę nie do końca z tobą zgodzę odnośnie tego wspólnego życia z tą bohaterką, która nam się w którymś momencie pojawia. Mhm. To ja brałem pod uwagę takie zakończenie, że my dostaniemy, tak jak przez godzinę ponad dostaliśmy wgląd w jego życie, tak teraz dostaniemy pół godziny wglądu w ich życie i takie taki potencjał na, wiesz, na to przysłowiowe odrodzenie się ludzkości, bo mamy tego Adama i Ewę w tym postapokaliptycznym świecie, K no tak, który... to cała scena ze strzelaniem. Nie, nie, nie to, to, to ja wiem, ale już, wiesz to, ja nawet założyłem, <grym> że tak jak tam było pokazane, że to jest jakaś taka śrutówka, to założyłem, że okej, okay, mogła z tego jakoś tam wyjść, bo było widać, że ona jest tam grubo ubrana i tak dalej, i tak dalej. Ale przez niej wypłynęła jakaś taka gruba, ciemna, w sensie gęsta, ciemna krew. No, kre. ja wiem, że to jest głupie, ale i tak no, założyłem, że to <grym> no dobra, jakoś dobra, jest tam okay. możliwe, nie? I <grym> ja liczyłem, że pewnie dostaniemy do końca właśnie ich wspólne życie, które też się zakończy tragedią, bo ja szczerze mówiąc no, nie, nie widziałem tutaj opcji na, na jakieś szczęśliwe zakończenie, nie w tym sensie, że właśnie nie wiem skończy im się jedzenie albo, y, albo cokolwiek innego, co w takim postapokaliptycznym świecie mogłoby doprowadzić do tragedii, y, czyli konkluzja by była dosyć podobna jak w tym wątku czy w y, mm -hmm. tym elemencie z, z samobójstwem, o którym wspomniałeś. Natomiast ja nawet nie będę dyskutował, bo te wszystkie sceny, tam, ta scena w windzie z zombiakiem mnie strasznie zirytowała. Te pozostałe elementy są po prostu durne, ta scena na dachu tak samo i, i mnie najbardziej jakby rozczarował sam finał, nie? bo okej, okay, ja też się zgadzam, że to jakby montażowo to nie jest najlepsze rozwiązanie właśnie, że on tam Najpierw mówi o tych dachach, a później dopiero ogląda jej plecak. Natomiast mm -hmm. y y no, takie pozostawienie tego zakończenia takim no, quasi otwartym. I po... Ale właśnie, jak je rozumiesz w ogóle? Bo film kończy się tym, że bohater no, wyciąga ten taki hak z plecaka tej dziewczyny, czy wyciągnął go wcześniej tak i tam sobie przygotował go, żeby wyjść z tego budynku, w którym jest zamknięty, no bo wiadomo, że na ulicę wyjść nie może, no ale są te dachy, no i on skacze jak na lijanie, tak na drugą stronę, wali w ogóle całym ciałem o beton, traci przytomność na moment, potem się ocknął no i tam wszedł na ten kolejny dach, na kolejny budynek, no i widzi, że przed nim są kolejne dachy po prostu. No, cię. Czy... Ja, ja to odebrałem na zasadzie takiej, że będziemy mieli tutaj do czynienia z tą próbą ułożenia sobie życia w, właśnie w tym niekończącym się Paryżu, bo mamy te niekończące się dachy, tylko ja mam z tym zakończeniem problem, no bo wiesz, widzieliśmy bohatera, który ułożył sobie życie tu i teraz. I, te, I ja nie za bardzo widzę go jako takiego nomada, który będzie próbował przymierzać ten świat bo mhm. on... Zwłaszcza, że on stracił tak, wszystko, nie się jest osłabiony, że do, do, nie ma broni, Do, nie do tego zmierzałem, że tym bardziej, że on w ogóle jest nieprzygotowany do takiego funkcjonowania, że mimo wszystko, mimo tych kurczących się zapasów, mimo jakichś tam problemów, które zaczynają mu się pojawiać w kontekście jakby życia w tej kamienicy, i tego życia, które sobie ułożył, to i tak ja średnio kupuję jakby takie zakończenie, bo tutaj ewidentnie nie do końca mam wrażenie twórcy i, i, i mówię autor pierwowzoru, gdzieś tam to sobie poukładali, bo y, dla mnie taka scena by miała sens chociażby w kontekście takim, gdybyśmy my to mieli poprowadzone y, jakby pod taki punkt, że on się decyduje opuścić y, y, jakby ten, ten swój y, dom obecny, ale bardziej hmm. na zasadzie takiego pierwszego rekonesansu. Nie, na zasadzie, że ok, jestem przygotowany sytuacja mnie zmusza y, z tego, z tej pasywności y, z, z, zaczynam iść w kierunku aktywnej postawy i ok, no, w, te, w tym momencie no, to być może ta scena ma sens, nie? ale po tym co dostaliśmy w końcówce to tylko irytuje, no bo to jest takie pretensjonalne. No, pokazujemy, mm -hmm. że bohater niby się ruszył, niby powziął pewne kroki, niby przyjął tą aktywną postawę, tylko to jest tak y, słabo zrobione, że no to bardziej irytuje, niż satysfakcjonuje. No, tutaj po prostu Czegoś zabrakło, nie? Ja bym nawet widział to właśnie chociażby w kontekście tego szczęśliwego rozwiązania, o którym ja powiedziałem, które doprowadza do, do tragedii, na, nawet na zasadzie takiej, że właśnie o, że umoszną sobie gniazdko wspólnie tam w tym domu i, i on jakby jest zmuszony właśnie do pierwszej próby poszukiwania i, i nie wiem, i decyduje się właśnie na poszukiwanie żywności na przykład czy coś takiego. I wtedy też, chociażby właśnie taki ten rzut oka na te, te dachy, które też pewnie mają nam słowić że tak wygląda cały Paris, jeżeli chodzi o nie tylko o dachy, ale też o zombie na dole, to by było ok A tak to, no niestety, no, to, to zakończenie nie działa, tak jak powinno. Hmm. No dobra. To myślę, że wyczekpaliśmy temat. To dzięki Ci serdeczne za rozmowę. Dzięki.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 Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Szukam. No, your crossbow. Ah, I forgot my gun. Why don't you just use mine? Mr. Ladomas, I just saw her running. Oh my god!